Indyk Szedł indyk ulicą Wolską. Czy umie pan mówić po polsku? Nie umiem. A po jakiemu? Po indyczemu. A jeszcze po gęsiemu, po kaczemu i po kurzemu. A czemu pan jest taki srogi? Bo chodzę po ulicy i mokną mi nogi. A ile pan ma nóg? Miałbym cztery, gdybym mógł. Ale że czterech nie mam, więc zadowalam się dwiema. A gdzie pan ma swoje kalosze? Ja kaloszy w ogóle nie noszę. A może mieszkania pan nie ma? Owszem, mam. Na ulicy Bema. A wysoko mieszka pan indyk? Na piątym piętrze. Bez windy. Tak wysoko? Mój Boże, to też pewno pan zdążyć na obiad nie może. No właśnie. A w domu zamieszanie. Wszyscy zaczynają narzekać. Towarzystwo do stołu zasiadło. A czy muszą na pana czekać? No cóż zapytanie. Przecież nie ja będę jadł. Tylko się mnie będzie jadło.